Nie wiem, co znalazłoby się na moim top ten, albo na pierwszej setce najlepszych komiksów czasów. bo się w zasadzie na tym jakoś tak konkretnie nigdy nie zastanawiałem, ale jedno jest pewne, że jest pozycja, która na pewno znalazłaby się w ścisłej czołówce i to jest Akira Katsushiro Otomo. Myślę, że każdy, kto siedzi trochę w komiksach, w mandze, kto siedzi w fantastyce, w ten czy inny sposób zetknął się z tą produkcją, znają. Tak czy inaczej. Najprawdopodobniej widział film, ale być może również czytał mangę. Bo od mangi wszystko się zaczęło. Katsuhiro Tomo to był jest. Taki twórca, który zaczął prace pod koniec lat 70. I trzeba przyznać, że stosunkowo szybko udało mu się pokazać klasę. Do jego najważniejszych dokonań z wczesnego okresu należą m.in. nieukończony Firewall, o którym będzie jeszcze mowa, bo on jest ważny dla tego odcinka oraz domu, które podobno JPF ma wydać w Polsce. Firewall był opowieścią o korporacji, instytucie, o firmie, której komputer wykorzystywał ludzi do eksperymentów. Ludzi, którzy wykazywali zdolności psychotroniczne. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Generalnie rzecz biorąc, ludzi ze zdolnościami psychokinezy. A ten sam motyw dokładnie pojawia się w domu. Domu, o którym pisałem bodajże w ostatni wtorek na kulturze liberalnej, więc odsyłam tam po trochę więcej detali. Domu również bohaterami byli ludzie posługujący się psychokinezą w mniejszym lub większym zakresie. I wszystko to wróciło w Akirze. O Tomu zresztą sam wspominał, że w Akirze, ponieważ mógł pozwolić sobie na rozmach, to zrealizował parę rzeczy, których w nieukończonym fireballu nie zrobił. I ta saga, ten komiks ma prawdziwy rozmach. Oto otworzył go przez 8 lat. Od 82 do 90 roku. On leciał e, jako serial w Young Magazine. W Japonii to oni mają z tymi komiksami i magazynami troszeczkę inaczej niż my. W każdym razie nie da się ukryć, że jest to dzieło monumentalne. Ponad 2000 stron rzecz ogromna. Została wydana w Japonii w sześciu tomach gigantycznych. Możecie je zobaczyć zresztą na zdjęciu. W innych państwach świata wydawana była albo właśnie w sześciu, albo w wersji bodajże 9, czy 1-tomowej, czy albo tak jak wyszła w Polsce, wydana przez JPF parę lat temu w dziewiętnastu tomach. Niezależnie od tego, w jakiej wersji Będziecie mieli okazję Akira przeczytać, to musicie po niego sięgnąć, dlatego że jest to dzieło absolutnie podstawowe dla wszystkich miłośników fantastyki. Sprawa wydaje się na pozór prosta. jest, no Tu zależy. W filmie rok 88, w Manze, rok 92, kiedy, no, kiedy Tokio zostaje zmiecione z powierzchni ziemi i tak naprawdę nikt do końca nie wie dlaczego, tylko wszyscy znają imię Akira. Nie wszyscy zresztą nawet wiedzą, że jest to imię. Mija dużo czasu, 30 lat. W zależności od tego, czy to film, czy właśnie manga, są ogromne różnice o tym za chwilę. Tokio zostaje odbudowane, przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich. Na ulicach ścigają się chłopcy z gangu motocyklowego i nagle jeden z nich ma wypadek. Prawie wpada na małego, brzydkiego, pomarszczonego dzieciaka. W wyniku tego wypadku trafia do szpitala wojskowego, gdzie zostaje poddany badaniom, a następnie leczeniu farmakologicznemu, w związku z czym uwalniają się jego niezwykle silne i niestety również niezwykle destrukcyjne w połączeniu z rozchwianą psychiką moce właśnie psychokinetyczne. Akira jest... Trudno zaliczyć Akirę do jednego konkretnego gatunku, Mówi się, że jest to dzieło cyberpunkowe, chociaż brakuje w akirze sztafarzu. Tak naprawdę technologia neo mimo że jeszcze ładnych wiele lat przed nami teraz, nie odbiega od tego, co, co mieliśmy w latach 90., co mieliśmy w latach 80., kiedy Otomo otworzył tę mangę. Ale są tam takie elementy właśnie jak społeczeństwo, na krawędzi e, jakiegoś załamania, na krawędzi jakiegoś wybuchu są yy, niziny społeczne, które protestują, jest ruch oporu, partyzantka i generalnie przede wszystkim właśnie takie aspekty socjologiczne cyberpunka. Tam nie ma dużo elektroniki, tam nie ma dużo techniki, mają bardzo fajne motory, które wtedy rzeczywiście i nawet wtedy, kiedy pierwszy raz obejrzałem ten film w okolicach 1994 roku, robiły ogromne wrażenie. Teraz takie motory można zobaczyć na ulicach, mam na myśli koła. Oprócz tego jest to też historia, jak zawsze, o tym, że ogromna władza korumpuje w sposób ogromny. O tym, że człowiek obdarzony niezwykłą potęgą jest za mały, za słaby, żeby jej podołać. I tu nie chodzi nawet o samego Tetsuo, którego moc przerasta i pożera ostatecznie. Chodzi tu także, a może przede wszystkim, o naukowców, którzy wyzwolili fenomen Kiry o ludzi, którzy prowadzili doświadczenia na specjalnie wyhodowanych dzieciach właśnie po to, żeby no właśnie do końca nie wiadomo, żeby okiełznać ich moc, ale ani w mandze, ani w filmie nie pada odpowiedź na pytanie po co, dlaczego. Można podejrzewać, że ze względu na to, że pułkownik, yy, czyli wojskowy jest szefem tego projektu, że miało to być zastosowanie militarne. Zresztą yy, no sam pułkownik Shikishima, on się nazywa Shikishima, ale to jest taka ciekawostka, że to nazwisko, ile sobie przypominam, ani w mandze, ani w filmie nie pada. Po prostu wiadomo, że on się tak nazywa. Jest wbrew pozorom wśród tych wszystkich naukowców najbardziej trzeźwo i tak konkretnie myślącym człowiekiem. On z nich wszystkich zdaje sobie sprawę z tego, czym grozi ponowne wywołanie takiego fenomenu, jak był przy Akirze. On zdaje sobie sprawę z tego, czym grozi wymknięcie się Tetsuo spod kontroli i próbuje kontrolować naukowców, próbuje zmusić ich, to mu się nie udaje oczywiście, zmusić ich do przerwania badań, do przerwania eksperymentów. Generalnie rzecz biorąc, tam jest cała masa jeszcze wątków pobocznych. Mówię o Mandze, dlatego że film, o którym za chwilę był no, siłą rzeczy mocno obcięty. Jest oczywiście wątek romansowy między dwójką głównych bohaterów. Jest dobrze odrobiony wątek religijny, gdzie wielebna Miyako, która sama była kiedyś przedmiotem eksperymentów, takich jak te, które przeprowadzono na Akirze i jego kolegach, kieruje ruchem religijnym, głosząc właśnie nadejście Akiry głosząc zagładę, głosząc konieczność oczyszczenia. Jest to ewidentnie sekta i mimo że taka pozytywna, udzielająca schronienia i tak dalej, to w zrujnowanym Tokio jest to sekta, ale urasta na jedną z nielicznych sił, które są gotowe się tej nowej rosnącej potędze, jaką jest Tetsuo i obudzony Akira przeciwstawić. Bardzo ciekawe studium tak zwanego wielkiego imperium tokijskiego, czyli zjednoczenia się grup wyrzutków, zjednoczenia się ludzi z marginesu pod rządami silnej ręki. zamian za chleb i igrzyska oni pozwalają sobą rządzić, pozwalają sobą sterować. Niektórzy z nich zostają żołnierzami te Tetsuo, próbując uwolnić swoją własną moc. Więc pod tym względem studium społeczne jak najbardziej Studium społeczeństwa upadającego, studium społeczeństwa bez aspiracji, pogrążającego się w maraźmie, w stagnacji i zatracającego swoje wartości. To oczywiście przeplatane jest jeszcze prawdziwą męską przyjaźnią, kiedy chłopcy z gangu gdzieś tam gotowi są za siebie walczyć, kiedy wsługują się takim trochę dziwnie pojętym honorem, doskonałe studium oportunizmów postaci ludzi z ruchu oporu, a przede wszystkim jednego z ich przywódców, kreta parlamentarnego Nezu, który kiedy okazuje się, że wszystko zaczyna się walić, to pierwszy zdradza i, i strzela im wszystkim w plecy. Jest to... ze względu na to, że był to serial Otomo mógł pozwolić sobie na wprowadzenie ogromnej ilości wątków pobocznych i ogromnej ilości postaci. I muszę przyznać, że no trudno jest akirę przeczytać naraz. Ja go czytałem ostatnio, przypomniałem sobie polskie wydanie, zajęło mi to mniej więcej trzy dni, bo jednak jest to dzieło monumentalne i nawet znając je, czytając je poprzednio wielokrotnie i znając film, człowiek musi poświęcić trochę czasu na przyswojenie sobie tego, chociażby na samo fizyczne przeczytanie takiej ilości stron. Tym co prawdopodobnie jednak rozsławiło Akire na całym świecie był film, który powstał e, zanim jeszcze ukończona została publikacja mangi. Został wypuszczony w 1988 roku. Co ciekawe on został napisany i wyreżyserowany przez Katsushiro Otomo. W związku z tym mamy tu do czynienia no właśnie, trudno mi powiedzieć, że z wierną adaptacją. Różnica między filmem Akira, a mangą Akira jest mniej więcej taka, jak między filmem Łowca Androidów, a powieścią, czy androidy śnią o elektrycznych owcach. Oddane jest clue całego utworu, oddane są wszystkie najważniejsze problemy, Zachowani są bohaterowie, zachowana jest linia fabularna, a jednak no, pewnych rzeczy z książki w filmie nie ma, pewnych rzeczy y, uległy zmianie, pewne sprawy wyglądają inaczej. Podobnie jest z adaptacją Akira. Akira jest filmem y, świetnym i mogę szczerze przyznać, że gdyby ktoś obejrzał tylko film, a nie czytał mangi, to prawdopodobnie dużo by nie stracił, dlatego że wyleciało dużo wątków pobocznych. Wyleciał na przykład cały wątek wielebnej Miyako, która pojawia się tam w dwóch, czy trzech scenach. Skrócony został czas akcji. W mandze jest to kilkanaście tygodni, jeżeli wręcz nie miesięcy. W filmie rozgrywa się to w ciągu w zasadzie kilku dni. W filmie jest też tak, że Tokio zostaje zniszczone. W wyniku przebudzenia się Tetsuo. W Mandze dwukrotnie, najpierw w wyniku ponownego przebudzenia Akiry, a potem drugi raz w wyniku przebudzenia Tetsuo. E, zniknęły w zasadzie wszystkie wątki militarne działań wojennych e, i e, obecność wojsk sprzymierzonych u wybrzeży Japonii z filmu. E, trochę akcja została skrócona, wyleciały pewne fragmenty z Tetsuo i niektóre postacie zyskały jakby to powiedzieć nowoj życiorys zostały napisane od nowa. Natomiast jest to pod każdym względem film absolutnie świetny. Jak na film science fiction i jak na film sensacyjny. Od samego początku do samego końca w zasadzie on tętni akcją, natomiast nie jest to taka bezmyślna amerykańska napierdalanka, że zaczynamy od strzelaniny, wybuchu pociągu i całej reszty, a potem jest już tylko gorzej. Natomiast jest to akcja, która rzeczywiście jest uzasadniona, ale zaczyna się mocno. Zaczyna się od sceny walki gangów motocyklowych. Do tego jest e, absolutnie obłędna muzyka. E, facet, który ją zrobił, nazywa się Shodzi Yamashiro. Ja bardzo długo nie mogłem dojść, o co chodzi. E, pod względem instrumentarium ta muzyka nieco przypomina Hansa Zimmera ze względu na wykorzystanie dzwonów. Natomiast jak się w niej wsłuchać, to można usłyszeć, że Pan Yamashiro użył jednego bardzo niespotykanego instrumentu. Użył chóru męskiego w charakterze linii instrumentalnej. I ten zaświew taki, to takie skandowanie, które przewija się jako główna linia, w zasadzie no, prawie pełni funkcję basu w tych utworach, jest rzeczą niesamowitą. Daje ścieżce dźwiękowej tak potężną energię i... I coś takiego niesamowitego, czego wcześniej nie, nie zdarzyło mi się spotkać. Drugi raz, ale już nie do tego stopnia, zachwyciła mnie e, muzyka z filmu Ghost in the Shell, którą robił Kenji Kawaii, a to jest trochę co innego, to jest trochę inny typ muzyki. Akira jest świetnie wyreżyserowany i świetnie zmontowany. Tam nie ma zbędnych momentów. Ten film trwa dwie godziny i ani jedno pół minuty, ani jedna minuta w nim nie jest niepotrzebna. Tam wszystko zaskakuje na swoje miejsce. Każdy kolejny kroczek na drodze do finału i taki wbrew pozorom bardzo nastrojowy, bardzo spokojny, chociaż dramatyczny finał kiedy do wtóru rekwiem albo ciszy, w zależności od tego, w którym momencie następuje totalna zagłada, jest, jest niesamowity. Jest jeszcze jedna rzecz, która sprawia, że ten film jest tak niesamowity. Ja go oglądałem ostatnio w zeszłym tygodniu i gdybym nie wiedział, że ten film powstał w roku 88, to bym się tego nie domyślił. Ten film pod względem animacji nie zestarzał się ani trochę. Przyczyną tego między innymi, było to, że producent postawił twarde warunki i w niego wpompowano koszmarną ilość kasy, jakieś wręcz straszliwe miliony jenów. W związku z tym animacja jest odrobiona w najdrobniejszym szczególe. Tam nie ma sytuacji, że oszczędzamy i dajemy 6 klatek, bo to w końcu tylko animacja, albo zanimujmy usta mówiącej postaci, a resztę zostawmy statycznie. Tam nie ma absolutnie takich kiksów. Najlepiej widać to właśnie w scenie pościgu na motorach w mieście, kiedy mamy... Błyskające neony, kiedy mamy coś, co wywarło na mnie, kiedy miałem naście lat oglądając pierwszy raz ten film, niesamowite wrażenie, powidoki świateł tych motorów pędzących przez mroczne, nocne, a jednak rozświetlone miasto. Ten obraz jest tak plastyczny, tak, tak oddziałowujący, że no, ten film ogląda się z prawdziwą przyjemnością. To nie jest taka typowa manga pod względem designu, do jakiej myśmy się przyzwyczaili, wielkie oczy, subtelne sylwetki i tak Ona ciąży bardziej w kierunku jednak realizmu anatomicznego, natomiast to co wyprawia się w tłach jest świetnym przełożeniem tego co działo się w mandze, kiedy wszystkie tła, szczegóły, detale scen, kiedy wszystko było odrobione z niezwykłym pietyzmem. Otomo ma rękę do detali i nie wiem czy to jest zasługa jego czy po prostu trzech tabunów asystentów ale zarówno manga jak i film no po prostu przytłaczają detalem tam diabeł tkwi w szczegółach dosłownie jest to film zupełnie zupełnie niezwykły jak do tej pory prawdopodobnie można spokojnie stwierdzić że jest to jeden z najważniejszych filmów science fiction w historii świata. Ja postawiłbym go na równi z takimi produkcjami, chociaż oczywiście nie da się ich porównać, bo są zupełnie inne jak klasyczna Zakazana Planeta, o której było ostatnio, jak wszystkim znana Odyseja, jak wspomniany już Łowca Androidów, czyli Blade Runner. To są filmy, które każdy w swojej klasie, każdy w swoim stylu jest mistrzem. Akira rozpoczął chyba tak na dobre modę na zachodzie, na anime. Publikacja mangi w Stanach w wersji, co ciekawe, pokolorowanej, o tym za moment, oraz wydanie filmu sprawiło, że przyszła to tak zwana druga fala w Otaku, natomiast duża, największa jak do tej pory fala zainteresowania japońską produkcją na zachodzie. Ta wcześniejsza, z początku lat 80 i w końca lat 70. była dużo mniejsza taka pretekstowa. To byli nerdzi. Natomiast po Akirze yy, i potem ten rzut yy, w takich poważniejszych działach został ugruntowany właśnie między innymi Gostem i paroma innymi produkcjami, yy, Apple Seedem. A, potem weszło anime dla ludzi mniej wymagających. Yy, dlaczego wspomniałem o amerykańskim wydaniu Akiry? Ono poszło w zeszytach. Yy, kolory Nakładał Steve Olive. Facet, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Przypomnę, że to był przełom lat 80. i 90., chyba początek 90., -tych. i Steve zrobił jedną rzecz, której do tej pory nikt nie zrobił. On wyprodukował kolory do całej serii, zupełnie w całości na komputerze. Była to pierwsza Stała seria z tak długim ranem, która w całości komputerowo była kolorowana. Do tamtej pory komputerów używano do wspomagania, powiedzmy, kolorowania. Robiono to inaczej, tradycyjnie, w związku z tym te kolory są zupełnie inne. Te kolory. Steve Olive jest artystą w swoim fachu, jest jednym z najlepszych kolorystów, jacy po Ziemi chodzili. i... Do tej pory również to kolorowanie, kiedy patrzy się na komiksy kolorowane komputerowo pod koniec lat 90., na początku XXI wieku, widać pewne tendencje. Teraz to wieje sandałem, tak samo jak trzeci film z obcymi i tamta animacja też jest słaba. prawda? Pewne rzeczy jednak się starzeją. Oliw i jego praca pionierska i monumentalna się nie zestarzały. Co zrobić, jeżeli ktoś Akiry nie widział bądź nie czytał? No w zasadzie są dwie rzeczy, które można zrobić. Tylko można obejrzeć film, który został wydany u nas w pakiecie kina domowego. Takie pismo jest do dostania, zresztą w internecie bez większego problemu. Całkiem przyzwoity, ma wersję amerykańską z polskim lektorem, ma też wersję z napisami. Jak ktoś lubi, ma też wersję japońską z napisami, co jest ciekawostką. Niektórzy wolą tak. Ja osobiście niektóre produkcje wolę w wersji japońskiej. Ta amerykańska jest całkiem przyzwoita. no Nie, nie jest zła w każdym razie. Da się tego słuchać, a jak komuś nie przeszkadza lektor, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast fajnie jest zdecydować się na napisy, bo wtedy nie traci się nic z... Z dźwięku, nie traci się nic z muzyki i ze ścieżki. W związku z tym najpierw obejrzeć film, a potem przeczytać mangę. Z tym nie powinno być problemu, bo JPF Akire wznowił. Kupno całej serii, to jest wydatek rzędu 300 zł i to jest tanio. Za ten komiks, za ponad 2000 stron, to nie są duże pieniądze. Te zeszyty, zeszyty, albumy powiedzmy, kosztują tam po jakieś 16-17 zł, ponieważ jest ich 19, to razem to daje tyle. Natomiast jeżeli ktoś uważa się za fana komiksu, albo jeżeli ktoś uważa się specyficznie wręcz za fana komiksu japońskiego, jest to tak zwane absolutne musisz mieć. Nie, nie wolno tego pominąć. Jeżeli ktoś uważa, że 300 za komiks nawet najlepszy, to dużo, to może oczywiście pożyczyć. Ja przez wiele lat znałem mangę tylko z wersji japońskiej. Udało mi się ją kupić w Mangazynie. Był taki sklep. Taki sklep był na Mokotowie. Potem przeniósł się gdzieś na Ursynów, o ile się nie mylę na Mokotowie, niedaleko Parku Morskie Oko. I powiem wam, że jak pierwszy raz przeczytałem Akire po polsku, to on się w zasadzie... Nic nowego nie dowiedziałem się, oprócz tego, co znałem już z wersji japońskiej. Oczywiście pojawiły się imiona bohaterów i pewne drobne detale. Natomiast o tomo, tego w Akirze może tak nie widać, bo Akira jest jednak duży, monumentalny, tam jest dużo wątków pobocznych, ale świetnie widać to w domu. Ten facet byłby w stanie stworzyć komiks zupełnie bez słów prawdopodobnie i przekazać czytelnikowi to, co potrzebuje. Ja domu czytałem po niemiecku przez wiele lat tego języka nie używałem, więc miałem spore problemy z połapaniem się w pierwszej chwili, o co chodzi. Natomiast narracja e, słowna e, u Otomo praktycznie nie występuje. Ona się pojawia, ale nie jest dominująca. Ten facet sprzęga scenariusz ze stroną graficzną do tego stopnia, że nie znając języka jest czytelnik w stanie... E, Ogarnąć, zrozumieć, pojąć wszystko. To trochę jak oglądanie filmów w obcym języku. Są takie filmy, które można dzięki temu zrozumieć. Są takie, których jak się nie zna języka, to nie można. Akira, manga jest dziełem, które nie wymaga znajomości języka. Dlatego, że język, którym posłużył się Otomo, jest to język uniwersalny. Jest to język absolutnego, scenariuszowego i artystycznego geniuszu. I ten facet powinien być uważany za boga mangi. Może nie takiego jak Tezuka Osamu, ale na pewno mogliby stać ramię w ramię z Hayao Miyazakim. Tak czy siak, tak jak mówiłem, dwie rzeczy, które można zrobić, kiedy Akiry się nie zna. Albo obejrzeć film i przeczytać mangę, albo przeczytać mangę i obejrzeć film. To tak naprawdę nie ma znaczenia, bo jeżeli najpierw Obejrzysz film, to potem manga dołoży Ci dodatkowe szczegóły. Będziesz orientował się w akcji, będziesz mógł skoncentrować się na tym, jak rozwijają się wątki poboczne, co się różni. To nawet chyba jest dobry pomysł. Z drugiej strony e, fajnie jest najpierw poznać mangę, a potem zobaczyć, jak ta historia została przeniesiona, zaadoptowana na duży ekran. To pozwoli tym bardziej docenić kunszt e, ekipy realizatorskiej, dlatego że adaptacje, dobre adaptacje rzadko się zdarzają. A Akira jest najlepszym przykładem właśnie adaptacji, nie zmiany medium, tylko dostosowania, przykrojenia, przetworzenia historii na inne medium. To nie jest tak naprawdę adaptacja w takim znaczeniu, jak my to rozumiemy, czyli przetłumaczenie na inny język, tylko transpozycja z mangi właśnie, z komiksu, z dzieła jednak graficznego na inny nośnik, również graficzny, ale rządzący się zupełnie innymi zasadami. Co ja mogę powiedzieć? Jeżeli ktoś lubi fantastykę, to jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. Jeżeli ktoś lubi komiksy, to jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. Jeżeli ktoś lubi cyberpunk post-apo, jeżeli ktoś lubi produkcje sensacyjne. Jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. Tomasz Raczek obarcił ten film swoją standardową łatką, bez tego filmu nie byłoby Matrixa. Być może, nie wiem na ile bracia Wachowscy podzielają mój zachwyt tą produkcją, natomiast wiem jedno. Jeżeli zobaczycie kiedyś wybuchające miasto narysowane z wielką kopułą fali uderzeniowej po środku, to możecie być pewni, że autor tej grafiki czytał Akira, bo właśnie Akira raz na zawsze zredefiniował to, jak wybuchają metropolie. Otwierać internet, zamawiać, kupować, czytać, oglądać, zachwycać. Pozdrawiam.